Mówię do ciebie w PL, do ciebie prosto mówię, słowa ty słyszałeś już jako dziecko Teraz i w ogóle w najbliższym czasie Chwili, która uległa umysłowi odległa O moment, dobycie serca i oddech głęboki Postawione kroki, strony gdzie stosunek do rzeczywistości jest paranormalny Jak proces myślenia, tak nieodwracalny Czy myślisz, że świat jest nienormalny? Tak, jako jednostka nic nie zmienisz w jego strukturze, w jego budowie Lecz szukasz rozwiązania, zestawiasz fakty w swojej głowie nie pewnie stracić, a na miejscu mieć Czy to trudne? Nie Zupełnie proste jest tak, jak słowa między tobą a mną, między tobą a nią I odwrotnie, równolegle do twojej świadomości Dziwnej codzienności, która nie, nie. okazała się Cię. odbiciem Twoich wyobrażeń, marzeń, Twojej psychiki wrażeń. Na coś namawiać się Odpowiadasz tak, mówisz nie Zastanawiasz się, czasem chcesz być Inny niż otoczenie Ma to duży wpływ na istnienie Osoby wyzwolenie to stwierdzenie Ono się pojawia, potem znika Kiedy wraca, przenika na wskroś, pewnych rzeczy masz dość Chciałbyś uciec od tego Tamtego tak naprawdę, bo jest Co jest, co będzie, prawdziwym motywem Jesteś w łańcuchu ogniwem Początku nie widzisz, końca jego nie ma Wokół wszystko się zmienia Niby przeobraża, czy się tego boisz Tak to cię tak. przeraża, gdziekolwiek byś Stał jak daleko byś był, zawsze cię znajduję Ja to wiem, ja to czuję Każdy kogoś, każdy coś potrzebuje Mowa, wypowiadasz słowa Czego chcesz, czego oczekujesz, słowem w sumie prezentujesz Mowa, wypowiadasz słowa Czego chcesz, czego oczekujesz, słowem w sumie prezentujesz Mowa, wypowiadasz słowa Czego chcesz, czego potrzebujesz, słowem w prezentuje? prezentujesz Gra słów znów nawiedza cię Sziwakle ma przedstawiamy rymy swe Chcę powiedzieć to muszę Słowa nie ranią ciała, lecz trafiają w duszę Każdy to wie, każdy jest na świecie sam Mam myśli, tylko ja je znam Ty nie masz do nich dostępu Nawet kiedy byś, nawet gdy używasz podstępu Ty, nieznanego mi sposobu Posiadam tajemnicę, lecz zabiorę ją do grobu Bo tu... Słowami budujemy mosty między ludźmi braterstwa zrozumienia chcesz komuś coś powiedzieć Mówisz co, masz do powiedzenia, lecz Hm. Od czasu do czasu popełniasz błędy A droga, którą zmierzasz nie wiedzie tędy Aby twój głos trafiał w duszę poprzez ciąż kilka zdań Chwyt dozwolony, jeśli go poczujesz odnajdujesz go w sobie jesteś urażony Stan twego ducha jest naruszony, bywasz w myślach pogrążony Z głupiego powodu, nie go przez PL Twój cel, posuwaj się do przodu Mowa, wypowiadasz słowa Ooh, yeah